Złotych. szczegóły u partnera. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8 Michał Jędrkowiak, Dzień dobry. Serwis Trójki i Artur Wertowski. Trwa gaszenie pożarów w zakładzie utylizacji opon we wsi Rożental w pomorskiem. A może to potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Do domu wrócili Austro astronauci misji Artemis 2. a w środku nocy statek kosmiczny Orion wodował w oceanie spokojnym. Kampania trwa, nie ma ciszy wyborczej. Na Węgrzech ostatni dzień politycznej walki przed wyborami parlamentarnymi. Strażacy pracują na miejscu pożaru we wsi Rożental w powiecie trzewskim w województwie pomorskim. Od wczoraj płonie tam zakład utylizacji opon. Okolicznym mieszkańcom zaleca się pozostanie w domach i unikanie dymu.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 akcja jest trudna. Tysiące opon są w płomieniach. Mówił Dawid Westrych ze Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Na miejscu jest ponad 100 strażaków. Astronauci misji Artemis II wrócili do domu, kończąc tym samym podróż wokół Księżyca. Po trwającym niemal 15 minut przelocie przez atmosferę Ziemi statek kosmiczny Orion z załogą na pokładzie wodował w oceanie spokojnym tuż po drugiej nad ranem polskiego czasu. Wodowanie odbyło się tak jak zaplanowano. Było to lądowanie w wodzie wręcz podrażnikowe. kapsuła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 Dwa pomagano puścić kapsułę każdemu po kolei. Reid Weissman, dowódca misji, wyszedł jako ostatni. Powrót astronautów oznacza zakończenie dziesięciodniowej misji, w trakcie której okrążyli oni księżyc, stając się pierwszymi ludźmi, którzy na własne oczy ujrzeli całą jego niewidoczną ziemi stronę. Była to również pierwsza załoga, która wystartowała na pokładzie rakiety Space Launch System oraz kapsuły Dragon należących do NASA. Z majami dla polskiego radia Jan Bachlowski. A więcej o znaczeniu tej misji już za kilkanaście minut w porannym zapraszamy do trójki.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 Ponad 6 milionów deklaracji podatkowych, tyle zeznań zostało do tej pory złożonych przez usługę Twój EPIT. Korzystając z niej otrzymujemy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które wystarczy jedynie zweryfikować, uzupełnić odpowiednie ulgi i odliczenia oraz zatwierdzić. W razie pytań pracownicy skarbówki są gotowi do odpowiedzi. Nasza infolinia umożliwia kontakt z pracownikami Urzędów Skarbowych i Krajowej Administracji Skarbowej pod jednym numerem telefonu. Dodatkowo w dniach od 20 do 24 kwietnia oraz od 27 do 30 kwietnia infolinia Krajowej Administracji Skarbowej będzie udzielać informacji w wydłużonych godzinach, czyli od 8 do godziny 18. Mówiła rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. 30 kwietnia mija termin rozliczenia się z fiskusem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport w Trójce i Norbert Michalak. Korona Kielce zremisowała z Jagielonią Białystok 1 do 1 w meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To już dziesiąty remis Jagieloni w tym sezonie. Zespół trenera Adriana Siemieńca oddalił się od pozycji lidera rozgrywek. Z kolei straconej szansy żałuje szkoleniowiec korony Jacek Zieliński. No trochę mieszane uczucia, trochę niedosytu jest z naszej strony, bo myślę, że daliśmy więcej możliwości ku temu, żeby zainkasować trzy punkty, skoro w meczu z Jagiellonią oddaje się 21 strzałów na bramkę. Okej, okay, z tego pięć celnych, ale uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Myślę, że jeden z lepszych na wiosnę, jeśli najlepszy, dobry pressing. To było pod nasze dyktando, natomiast no, brakło nam jednak tej kropki na D, czyli tego, co w piłce jest najważniejsze. Wczoraj grała też Wisła Płock, która wygrała u siebie z Lechią Gdańsk 1 do 0. Żużlowcy Sparty Wrocław nie dali żadnych szans Falubozowi Zielona Góra wygrywając 64 do 26 w spotkaniu inauguracyjnej kolejki Ekstraligi. W innym spotkaniu Unia Leszno pokonała włókniarza Częstochowa 59 do 31. Najlepszymi zawodnikami drużyny Unii w tym, w tym meczu byli Nazar Parnicki 13 punktów i Piotr Pawlicki 12 punktów. Uważam, że trzeba popracować nad jeszcze lepszą prędkością ze startu, bo to będzie bardzo istotne w kolejnych meczach.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 Na koniec koszykówka. Ta w najlepszym wydaniu w lidze NBA New York Knicks wygrali u siebie z Toronto Raptors 112-95. do 95. W zespole gospodarzy niewiele ponad 6 minut na parkiecie spędził Jeremy Sochan. Reprezentant Polski nie zdobył punktów, miał tylko jeden przechwyt. Była to piąta z rzędu wygrana Nowojorczyków, którzy zajmują trzecie miejsce na wschodzie. Pogoda dzisiaj nieśmiało wiosenna, od 9 10 stopni na wschodzie do 1213 na zachodzie. We wschodniej połowie kraju popada i deszcz, i deszcz ze śniegiem. Wszędzie dzisiaj więcej chmur niż słońca, niestety. Autopromocja. Tak myślę, albo mi się zdaje, albo coś ci jęczy. Sztuka dawna, sprzed 133 lat, ale to jedna z najnowszych premier Teatru Polskiego Radia. Gerhard Hauptmann.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 64 urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Dzień dobry, mówią Państwu Karolina Gonet, która ten program przygotowała, Krzysztof Sagan, który go realizuje, Stanisław Perzyna, który odbiera od Państwa telefony, 227 Trójek, polecam nieustannie, ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Zapraszamy do Trójki. Za kilka minut porozmawiamy o zakończeniu misji Artemis 2 i o planach dotyczących kolejnej wyprawy już nie po orbicie Księżyca, ale na Księżyc z lądowaniem. Będzie też oczywiście azjatycka opowieść Tomka Sajewicza. Dzisiaj zmiany. no i oczywiście filmowe propozycje od Rika Jaźwińskiego. To wszystko jeszcze przed godziną dziewiątą. Ależ to były emocje. Ależ to było show. Astronauci biorący udział w misji Artemis II są już na Ziemi. W nocy kapsuła Orion weszła w ziemską atmosferę. Pędziła rozgrzana do czerwoności niemalże. Jeżeli ktoś oglądał transmisję, czy później widział już nagrania w internecie, to można było zobaczyć taki czarny punktik, który sobie powolutku rósł i rósł i rusł. W końcu wypuścił spadochron, a właściwie nawet kilka spadochronów, w tym takie piękne czerwone, które wspaniale wyglądały na tle niebieskiego. Oceanu, w którym ostatecznie taka kapsuła wylądowała. Splashdown confirmed. Copy splashdown, waiting on VLDR. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts back on Earth. New Chapter, nowy rozdział w eksploracji Księżyca. Jest z nami Jerzy Rafalski, astronom z Planetarium w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy pan oglądał to wszystko na żywo, czy pan spał i obejrzał potem? Nie wytrzymałem, ale wszystkie etapy faktycznie starałem się śledzić, ale proszę zwrócić uwagę jak ładnie Amerykanie wszystko poukładali, nie tylko ten tor lotu, nie tylko precyzyjne lądowanie, ale nawet godziny łączeń. Start rakiety, no właśnie, u nas była późna noc, u nich no właśnie popołudnie wieczór. Zbliżenie do Księżyca znowu u nas nieprzytomna godzina, środek nocy w Europie, prawda? Amerykanie akurat najlepszy czas oglądalności lądowanie znowu to samo. Wszystko naprawdę było dobrze ułożone i dobrze się skończyło. Fajnie u uśmiechamy się, bo o to przecież chodzi, ale, ale nie chodzi tylko o to, żeby pokazać światu, o jak pięknie to wszystko wyglądało, jakie, ładnie, jakie ładne spadochrony mieliśmy. Tak naprawdę my myślimy zupełnie poważnie o Księżycu i wcale nie w ten sposób, jak to było w latach 70. Wtedy tak naprawdę wystarczyło zrobić parę zdjęć. No, może parę. Zostawić flagę, udowodnić światu. Udało się, a teraz my myślimy biznesowo. No, gdybyśmy tak naprawdę przeliczyli, ile kosztowała misja Artemis o jej, to byśmy złapali za głowę, to były naprawdę miliardy dolarów wydane, no co, tylko po to, żeby okrążyć księżyc? Nie, nie. Wiemy dobrze, że każdy dolar zainwestowany w przestrzeń kosmiczną zwraca się wielokrotnie, dlatego zaczynamy myśleć biznesowo. My musimy wrócić na księżyc, założyć tam bazy, no i być może dostać się do tamtejszego paliwa przyszłości. Hel 3, mówi się, że piasek księżycowy jest nasączony. Helem 3, gdybyśmy tylko nauczyli się go wydobywać, transportować na Ziemię, no to mielibyśmy kapitalne, bardzo wysokoenergetyczne i czyste przede wszystkim paliwo przyszłości. Dlatego właśnie wracamy na ten księżyc i myślimy o nim biznesowo. I warto, warto wydawać te miliardy dolarów, bo one się zwrócą. Wszyscy o tym wiedzą. Dlatego właśnie ten księżyc wydaje się taki ciekawy. No i dlatego po pół wieku wracamy na nasz srebrny glob. No właśnie, bo prowadzący te transmisje przed sekundą słyszeliśmy fragment. Powiedział coś takiego, że od stron Juliusza Werna po współczesną misję na księżyc nowy rozdział eksploracji naszego niebiańskiego sąsiada dobiegł końca. Nowy rozdział. No właśnie, to jest faktycznie nowy rozdział, czy to jest dopisanie czegoś do tego rozdziału sprzed dobrych kilkudziesięciu lat, kiedy odbyła się pierwsza misja na Księżyc? chyba nowy, chyba rzeczywiście nowy, bo wtedy chodziło tylko o udowodnienie, że jesteśmy w stanie wysłać i sprowadzić bezpiecznie człowieka na ziemię. O i tyle. I nie było jakichś takich bardzo dalekosiężnych, konkretnych celów. Tylko po to, żeby pokazać, udało się. Ludzie byli, ludzie wrócili. A teraz? Teraz to nie wystarcza. Teraz... A co my z tego będziemy mieli? Zadają pytanie wszyscy ludzie, prawda? Szczególnie podatnicy, no bo tak naprawdę przecież jest to misja finansowana z kieszeni podatników. No właśnie, my lecimy w zupełnie innych celach po to, że zaczynamy faktycznie nowy rozdział kolonizacji Księżyca. No, to może bardzo dumnie, ale nie brzmi ale, ale faktycznie chcemy postawić tam bazę na Księżycu. Z drugiej strony NASA bardzo chętnie zmienia plany. Jeszcze do niedawna, jeszcze w marcu, mówiliśmy, że w planach będzie budowa bazy czy stacji kosmicznej, która będzie krążyła wokół Księżyca. Już były przygotowania całkiem poważne. Stacja miała krążyć wokół Księżyca po takiej wydłużonej orbicie, no i to miało umożliwiać, Astronautom taki łatwy przeskok, czyli my najpierw lecimy na stację, zbliżamy się stacją do Księżyca, a potem tylko zeskakujemy na Księżyc. No właśnie, ale okazuje się, że właściwie cały ten system był za drogi, zbyt skomplikowany i zrezygnowano. Teraz dosłownie ostatnie tygodnie nie będziemy budować stacji orbitalnej księżycowej, Gateway, tylko będziemy latać bezpośrednio na Księżyc i dlatego właśnie uczymy się tych lotów, dlatego testujemy wszystkie systemy, testujemy rakietę. Nowa rakieta, potężna, potworna, wielka, bardzo duża moc. SLS. Kapsuła przecież dla astronautów Orion nowoczesna, zupełnie nie mająca właściwie nic wspólnego z lotami w latach 70 z lotami Apollo. Dlatego właśnie uczymy się tego lotu i już ustawienia bazy, bazy tam na Księżycu, no i przede wszystkim wysłania tam ludzi na dobre, na stałe. No właśnie bo ja tu, myślimy też tak, bo ja tu, bo ja tu, No właśnie, bo ja tu czytam, że ta baza na Księżycu to miałaby być do 2030 roku. To jest możliwe? Bo rozumiem, bo rozumiem, że, to rozumiem że to jest obejrze... zupełnie inna sprawa, ta baza orbitująca, a baza na powierzchni Księżyca. Tak, rzeczywiście, chociaż mówi się, słuchajcie, no przecież tyle już przygotowaliśmy tej bazy orbitującej, już przecież były nawet elementy wykonane, dlatego Nasa mówi, my je wykorzystamy, one będą wykorzystane na powierzchni Księżyca, zawieziemy je i właśnie z tych modułów zbudujemy bazę księżycową. No ciekawy pomysł. Z drugiej strony, Nasa bardzo lubi przesuwać terminy i też numery tych misji, no bo mówiliśmy, że tak, Artemis 2 okrąży Księżyc bez lądowania, Artemis 3 wyląduje, a tymczasem NASA, Nasa też zmieniła plany i już mówi, że Artemis 3 to będzie kolejna misja testowa na orbicie okołoziemskiej Lądowanie dopiero od Artemis 4 w 2028 roku, no ale popatrzmy na historię jak bardzo przesuwaliśmy nawet Artemis 2, prawda, w historii tak więc, no czy będzie to w 2030? Trudno powiedzieć ale z drugiej strony już Chińczycy depczą po piętach Amerykanom oni też mówią, że chcemy wysłać astronautom astronautów swoich, chińskich astronautów na Księżyc i założyć tam też może bazę w przyszłości Także może trochę ta konkurencja pchnie Amerykanów do przodu. Pożyjemy, zobaczymy. Powiem panu szczerze, że jak oglądałem nagrania z tej misji i transmisję fragmentami, to mimo, że nie przyłożyłem do tego ręki, czuję jakąś taką dumę jako człowiek. Nie wiem, czy pan ma podobnie bo jest to rzeczywiście niezwykła rzecz no my ludzie tutaj, małe mróweczki na tej Ziemi, potrafimy jednak dokonać czegoś wielkiego I, i dziwimy się, bo z jednej strony nam się wydaje, że przecież wysyłamy mnóstwo astronautów, no w zeszłym roku Sławosz krążył wokół Ziemi, prawda? Też czuliśmy taką dumę, a teraz wysyłamy astronautów tysiąc razy dalej ale mamy dumę po prostu z ludzkości i proszę popatrzeć my już też staramy się, my zwykli ludzie, nie patrzeć pod kątem a z jakiego państwa, a kto finansuje, tylko po prostu my jako ludzie, jako mieszkańcy dziwimy się, że faktycznie potrafimy już do, doprowadzić do takiej technologii, czy, czy do takich lotów skomplikowanych, że, że dziwimy się sami, sami tutaj jako ludzie. To jest właśnie niezwykłe. Z jeszcze jednej strony mówi się, że człowiek, który wyląduje na Marsie już się urodził, czyli za naszego życia co będziemy śledzić? Trudno powiedzieć, bo wydaje się, że faktycznie plany powoli, powoli się krystalizują lotu na Marsa, ale cały czas mam wrażenie, że to chyba jeszcze nie te czasy. Zobaczymy. I tak, Zobaczymy będą, i tak będą jeszcze 10 razy pewnie Pewnie tak. Dzięki piękne. Jerzy Rafalski z Astronom z Planetarium w Toruniu. Dziękuję. Kłaniam się nisko. 24 minuty po godzinie 8. Bruno Mars teraz w trójce. 22,7 trójek. Ludzie jako gatunek no stać nas na, na rzeczy wielkie, wspaniałe i budzące nadzieje, a nie tylko na agresję, przemoc i ogólnoświatowe chamstwo. I myślę, że to oczywiście również w tym kontekście trzeba rozważać, a może najbardziej w tym kontekście. To głos pana Janusza. Dziękujemy za głos. Za kilka minut w Trójce y, cykl Tomek w Azji, dziś o sytuacji Rohingjów w Mianmie. To będzie przykra historia, ale i z takich składa się świat. Hej teraz w Trójce, a ja zachęcam Państwa do telefonów w każdej sprawie 22 i 7 Trójek. Y, może w sprawie właśnie sprzątania tego sobotniego. Ten wątek się już nam tutaj przewijał, ale też w każdej innej chętnie Państwa wysłuchamy. Mówiłem, że Myanmar, nie Myanmar, Japonia jednak. Mój błąd w cyklu Tomek w Azji. Algorytmy mediów społecznościowych zazwyczaj przedstawiane są w złym świetle. Sprawiają, że docierają do nas obrazy lekkie, łatwe i przyjemne. Jak się okazuje, algorytmy mogą dać także drugie życie. Tomek w Azji. W Japonii wskrzesiły karierę gitarzysty. Japoński gitarzysta Masayoshi Tanaka na scenie występuje od pół wieku i po raz pierwszy od pół wieku zagra koncert w Londynie, gdzie bilety na spotkanie z muzyką Japończyka wyprzedały się na pniu. Algorytmy TikToka i Instagrama sprawiły, że dźwięki gitary pana Tanaki trafiły w gusta Gen Z. Ostatnio zyskałem na popularności za granicą. Emocje na koncercie w Los Angeles były niesamowite. Naprawdę poczułem, że występowanie za granicą jest wspaniałe. To świetna zabawa. Wyciągnąłem więc paszport i jadę do Londynu po raz pierwszy od 50 lat. Nie mogę się tego doczekać miłośników muzyki pana Tanaki na różnych kontynentach dzieli różnica wielopokoleniowa. Podczas gdy w Japonii słuchają go jego rówieśnicy, w Europie i USA przedstawiciele, pokolenia i wnuków. Wielu moich japońskich fanów ma 50, 60, 70 lat. Myślę, że to logiczne, bo są ze mną, dorastaliśmy razem od najmłodszych lat, ale moi fani za granicą to głównie osoby po dwudziestce. Mają inny charakter, są o wiele bardziej otwarci, głośniejsi w wyrażaniu siebie. Kiedy piosenka się kończy, Zaczynają się entuzjastyczne reakcje. Na czym polega sukces pana Tanaki? Po koleniu Z? Odłączył prąd i to wystarczyło. Ludzie zaczynają uważać muzykę programowaną komputerowo za nudną, odkąd stała się mainstreamowa. 50 lat temu nie było prawie żadnych maszyn, muzyka była akustyczna. Jej słuchanie teraz uznawane jest za łatwe. To nie jest mechaniczne, może dlatego ludzie uznają muzykę akustyczną za atrakcyjną. Co skłania fanów niszowego japońskiego artysty do przychodzenia na jego koncerty. The 80s. Muzyka lat 80. odradza się wśród młodych ludzi. Zaczynamy nudzić się tą współczesną, która po prostu ciągle powtarza to samo. A kiedy odkrywa się takich ludzi jak Masayoshi Tanaka z lat 80., ludzie czują, że muzyka ma w sobie coś więcej. To taki kontrast z muzyką współczesną. Bilety na koncerty pana Tanaki w Wielkiej Brytanii wyprzedały się w kilkanaście minut i choć nie będą to areny, na których widownie gromadzi Taylor Swift, to zdobycie było równie trudno, co na koncerty Super Gwiazdy Pop. Tomek Sajewicz, pięknie dziękujemy. A ja Państwu przypominam o konkursie, w którym do wygrania jest nocleg dla pary w podwodnym pokoju w Centrum Nurkowym w Mszczonowie pod Warszawą. To jest Centrum DeepSpot. Dodatkowo zwycięzca otrzyma też specjalne sportowe koszulki męską, damską. Wszystko o wartości 670 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher wygrać? Zgrabnie pomysłowo odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie można rozpocząć dnia bez słuchania radia. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73 533. Koszt wysłania takiej wiadomości to 3 zł i 69 groszy. I proszę się spieszyć, bo za parę, paręnaście minut będziemy ten konkurs skończyć. Coldplay teraz w trójce. I've been trying hard to reach you cause I don't know what to do Oh brother I can't believe it's true I'm so scared about the future and I wanna talk to you Oh I wanna talk to you SMS-ów z odpowiedziami na pytanie, dlaczego nie można rozpocząć dnia bez słuchania radia, proszę już nie przesyłać. Rozstrzygniemy konkurs z, po kolejnej piosence, to będzie morciba, ale jeszcze zanim Morchiba, to telefon, bo pod 22 i 7 trójek mogą państwo dzwonić cały czas. Tak jak pan Zbigniew. Księżyc to nie tylko surowce, ale też projekcja siły na, na, na ziemię i ja uważam, że wybuchnie wojna Księżyc o dostęp do Księżyca. Dziękujemy bardzo za ten głos. Za 21 minut będzie godzina dziewiąta. Teraz tak jak mówiłem morczyba, a za sekundę rozstrzygniemy konkurs DeepSpot. Bardzo dużo SMS-ów Państwo przysłali z odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie można rozpocząć dnia bez słuchania radia. Wszystko jest już wiadome. Sponsorem w konkursie jest marka Deepspot oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości DeepSpot.com Nocleg dla pary w podwodnym pokoju w Centrum Nurkowym w Mszczonowie pod Warszawą wygrała pani Alicja ze Szczecina, która przysłała SMS a o treści następującej. Rozpoczęcie dnia bez radia jest jak próba uruchomienia silnika bez iskry. Niby wszystko jest na miejscu, ale brakuje tego czegoś, co wprawia świat w ruch. Gratulujemy. Waucher trafia do pani Alicji. Życzymy przyjemnego pobytu. A teraz Dawid podsiadło w trójce za 17 minut. Godzina 9. Szkany butelek, nowy klik. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem arterek. Zaraz zdjęć. A dla mnie li um Co tu robić w taką umiarkowanie wiosenną sobotę? Może do kina? Fajny film. Ryszard Jaźwiński ma dla Państwa parę propozycji. W tym tygodniu, obok kilku absolutnych premier, do repertuaru naszych kin powróciło również kilka klasycznych tytułów, czyli kolejne ponowne premiery po latach. Sobota to również ostatni już dzień trwającego w warszawskim iluzjonie przeglądu etiud studentów szkoły filmowej w Łodzi, Łodzią po Wiśle. Zebrane w kilku blokach krótkie filmy będzie można oglądać dziś od 13 do wieczora. A wieczorem również film zamknięcia, czyli pełnometrażowa już fabuła absolwenta reżyserii Roberta Kfilmana Kapo. Z nowości tego tygodnia najwięcej radości, jak sądzę, przyniesie nam brytyjsko-francuski komedia-dramat Przepis na morderstwo. Jego główny bohater, choć wydziedziczony, postanawia zawalczyć jednak o rodzinny spadek. No a jest tutaj o co walczyć, bo chodzi o wielomiliardową fortunę. Na jego drodze do niej jednak stoi jeszcze siedmioro krewnych, których po prostu trzeba wyeliminować z tej rozgrywki. W jaki sposób? Tego już nie zdradzę, ale zapewniam pomysłowości głównemu bohaterowi na pewno nie zabraknie. Wbrew tytułowi łagodniejsza w nastroju i mająca szansę przyciągnąć także wielu widzów jest amerykańska komedia romantyczna Drama, a w niej zapowiedź pięknego ślubu młodych, pięknych i bogatych, o ile w ogóle do niego dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią zostają ujawnione skrywane wcześniej tajemnice dotyczące panny młodej, no i od tej chwili nic już nie jest takie jak być powinno. Na no, przy okazji też trudny do przewidzenia finał tej historii. Również dużą dozę humoru, ale też i całkiem już poważnych refleksji dotyczących relacji międzyludzkich przyniesie nam komedia dramat Paolo Genoveze Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. To oczywiście powrót po dekadzie na duży ekran wciąż absolutnie aktualnego włoskiego hitu wszechczasów. Z Kasią smutniak w jednej z głównych ról. A jeśli chodzi o gwiazdę francuskiego kina Catherine Deneuve, to zanim zaprezentuje to za miesiąc w Cannes inspirowane twórczością Krzysztofa Kieślowskiego historie równoległe w reżyserii Asgara Farhadiego, mamy szansę przypomnieć sobie jedną z kreacji tej aktorki i będzie to jedna też z tych najbardziej ikonicznych jej ról. Więcej o tym filmoznawca Patryk Tomiczek. Piękność Dnia, która w roku 67 zdobyła najwyższe wyróżnienie na festiwalu w Wenecji, czyli Złotego Lwa, z legendarną rolą Catherine Deneuve. Deneuve gra z Severin, znużoną żonę paryskiego burżuja, która z mężem nie utrzymuje relacji intymnych, za to swoje seksualne fantazje spełnia w ekskluzywnym domu publicznym. Film absolutnie wyprzedzał swój czas. Był może największym sukcesem kasowym w życiu Buñuela, ale przede wszystkim dziś jest świetnym przyczynkiem do rozmowy o potrzebach kobiet i roli, którą zajmują w społeczeństwie. Dodam, że Piękność Dnia pojawia się w mini cyklu filmów hiszpańskiego surrealisty Luisa Buñuela. Znajdziemy w nim również Viridianę z 1933. 1961 roku oraz Widmo Wolności z 1974 roku. A wszystko w repertuarze kin studyjnych. Za 10 minut godzina dziewiąta. było miło, ale się skończyło. Poranne sobotnie zapraszamy do trójki. Dziękujemy Państwu pięknie, miłego dnia życzymy. Niezależnie od tego, czy spędzą ten dzień Państwo sprzątając, czy siedząc w kinie. Właściwie można i jedno, i drugie. Karolina Gonet program przygotowała, realizował Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Do usłyszenia. Self-control. You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now be.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 Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa Ach, Tak